Minęła 21. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna Biały Dom wyklucza możliwość ataku nuklearnego na Iran. Ultimatum Trumpa wobec Teheranu mija za 5 godzin. Północna zachodnia i południowa Polska z ostrzeżeniem przed przymrozkami miejscami. Temperatura przy gruncie spadnie do minus 3 stopni. Sprawca piątkowego ataku na kontrolerkę wrocławskiego MPK zgłosił się na policję to 17 latek. Wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Biały Dom odrzuca sugestie, jakoby wiceprezydent J.D. Vance mówił o możliwości ataku nuklearnego na Iran. Najbliższej nocy o drugiej czasu obowiązującego w Polsce mija termin ultimatum Waszyngtonu wobec Teheranu. Stany Zjednoczone oczekują odblokowania cieśniny Ormus. Po tym jak J.D. Vance oświadczył, że siły amerykańskie dysponują narzędziami, których dotąd nie zdecydowały się użyć w celu wyegzekwowania żądań, Biały Dom napisał na Platformie X, że nie chodzi o broń jądrową. Dosłownie nic w tym, co powiedział tutaj wiceprezydent, nie sugeruje takiej możliwości. To ostatnie stwierdzenie użyte było wobec autora wpisu na profilu demokratów, który zasugerował, że Wensowi mogło chodzić o broń masowego rażenia. z Białego Domu był odpowiedzią na wpis konta powiązanego z byłą wiceprezydent Kamalą Harris. Prezydent Donald Trump kilka godzin temu ostrzegł, że cała irańska cywilizacja zginie tej nocy. Zaznaczył jednak, że Iran wciąż ma czas na kapitulację przed upływem terminu ultimatum. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Silny wiatr ustąpił, ale jest kolejne ostrzeżenie synoptyków przed przymrozkami. Alerty obowiązują od Pomorza przez Wielkopolskę, ziemię lubuską, Dolny Śląsk, aż po południowe powiaty województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Temperatura w wielu miejscach w nocy spadnie poniżej zera, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. W nocy na południu i zachodzie przymrozki tam ostrzeżenia przed spadkiem temperatury do około minus jednego stopnia, a przy gruncie nawet do minus trzech stopni. Na wschodzie i południu możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w górach śnieg. Jutro znów silny wiatr w centrum kraju, ocieplenie spodziewane jest pod koniec tygodnia. Wybrani w skład Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta nie stawili się jeszcze w Trybunale, poinformowała Polskie Radio Rzeczniczka Instytucji. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski wysłał w piątek do dwojga sędziów pisma informujące o obowiązku stawienia się w pracy i rozpoczęcia pełnienia służby.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 w dniu jutrzejszym zostanie przekazany do prokuratury. Mówiła Anna Nicer z wrocławskiej policji. Poszkodowana kontrolerka jest w szpitalu. Jej stan jest dobrym. Wujak Wiosta to tytuł kolejnego koncertu Polskiego Radia dla Dzieci z cyklu Alfabet Orkiestry. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 11 kwietnia o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia im. Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Orkiestra Polskiego Radia pokaże jak kompozytorzy opowiadają o budzącej się do życia przyrody mówi szef orkiestry Kajetan Prochyra. Będziemy słuchać Vivaldiego i w ogóle będzie taka silna frakcja barokowa, dlatego że będziemy mieć i barokowe skrzypce, i viole da gambę, i klawesyn. Będziemy grać także fragment koncertu brandenburskich Bacha, ale też zaprosimy do tańca na łące, dlatego że będą i tańce greckie z Kalkotasa, i tańce rumuńskie Bartoka. A po koncercie najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych.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 W nocy na wschodzie i w centrum najwięcej chmur i opady deszczu, możliwy także deszcz ze śniegiem. Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują od Pomorza, przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, Dolny Śląsk, aż po południowe powiaty Województw Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Podchalu, około zera na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, do 3 stopni na Mazowszu. Klimat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 wody. Jedynka. Polskie radio. Reklama.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 Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, Agata Pasent. I Rafał Sławoń, świeży, wypoczęty i gotowy na jutro, żeby mieć full siły do pracy. Do pracy. Tak. Proszę Państwa, dziś naszym motywem przewodnim będą zdrajcy i nie ograniczymy się przy tym tylko do... Ludzi. Nie wiem, dokąd nas to zaprowadzi, ale mamy pewność, że dzięki naszym gościom będzie zdradziecko i ciekawie. No i żeby Nadweraz panie się nie czuły wykluczone, Zdrajczyni, tak. to zdrajczynie, zdrajczynie. też. Oczywiście. No zdrajcy obu płupci. Tak. Z nami w studiu pani Monika Kominowska mogę powiedzieć ptasiarka. Jak najbardziej. Tak, to jest, bo ja Czy lubię ptaszarka? bardzo... Ornitolożka... Ptasiarka, ptaszniczka. Ptaszniczka e, z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. E, dobry wieczór. Dobry, wieczór. dobry wieczór. E, Z nami w studiu Marek Łuszczyna. E, pisarz, e, dziennikarz, e, e, i dziennikarz i specjalista, między innymi od tematu zdrady narodowej chociażby. Także... E, Witamy serdecznie, bo jest z nami tutaj razem. Dobry wieczór, a łączymy dobry się Państwu. też z Małgorzatą Marczulewską, właścicielką agencji detektywistycznej, ale również, jak to można, czy można tak powiedzieć, super zdrajczynią. Tak. tak? Dyplomowaną zdrajczynią. Po prostu można powiedzieć. nagradzaną zdrajczynią. Wielokrotnie nagradzaną zdrajczynią. Tak, a i mówimy to ciesząc się, bo chodzi, proszę Państwa, o takie show, taki program telewizyjny, który się nazywa Zdrajcy na bazie The Traitors, takiego programu i właśnie Rafał próbował mi, Pani Małgorzato, wytłumaczyć trochę zasady. Nie wiem, czy goście pozostali znają. Czy Pani by mogła powiedzieć coś o tym programie na początek, żeby może słuchacze go też nie widzieli? Może Pani się uda wytłumaczyć, bo tak. mi się nie udało. Jak się Pani udało być najlepszą zdrajczynią? Dobry wieczór przede wszystkim. E, powiem najpierw o tych zasadach. E, w zamku zamykane są osoby. W moim przypadku, w mojej edycji były to 22 osoby. Pierwszego dnia odbywają się obrady okrągłego stołu i prowadząca Malwina Wędzikowska wszystkim e, zasłania oczy i osobom, które, e, którym położy rękę na ramieniu, od tego czasu zostają zdrajcami. Nikt nie wie, ilu jest zdrajców, ilu zostało osób, ile zostało osób lojalnych. Zadaniem zdrajców jest wyeliminować lojalnych z zamku, a zadaniem lojalnych jest wytropić zdrajców. To jest bardzo trudna psychologiczna gra, ale zarazem tak bardzo ciekawa i emocjonalna, że jak ja zobaczyłam pierwszą edycję, pierwszy odcinek, wiedziałam, że to jest program typowo zrealizowany pode mnie i że zrobię wszystko, żeby do kolejnej edycji się dostać. A, y, po raz pierwszy podobno na świecie, we wszystkich wydaniach tego programu zdarzyło się, że wytypowani w pierwszym odcinku zdrajcy wygrali cały program, czyli pani tak, dokładnie tak. E, nigdzie na świecie ponad 40 krajów robi program The Traitors. E, tych edycji już jest e, po kilka w każdym kraju. Nigdzie się nie zdarzyło tak, żeby zdrajcy wybrani na pierwszych obradach wygrali program. E, to jest evenement na skalę świata. Ja jak e, było pierwsze konklawę, no bo każdej nocy w, odbywa się konklawę i, tam i zdrajcy dniem eliminują. Też? <grych> no nie, ale zdrajcy mają możliwość wyeliminowania w nocy jednego lokalnego. Lojalnego. I ten lojalny nie wchodzi rano na śniadanie do zamku. I ja podczas pierwszego konklawę do chłopaków powiedziałam, pamiętajcie tak jak zaczynamy, tak kończymy i oni oboje już potem po zakończeniu programu powiedzieli, że spojrzeli tak trochę na mnie z takim niedowierzaniem na zasadzie, co ona plecie za głupoty, to jest niemożliwe. A z czasem upływu kolejnych dni okazało się, że jednak ten plan wchodzi tutaj w życie i że jednak to możliwe będzie. Ja no, tak proszę. patrzę na pana Marka i się zastanawiam, co pan sądzi, że po właśnie w polskiej edycji, czy my mamy jakiś wyjątkowy talent do bycia zdrajcami, czy to zagalopowałam Albo zdrajczyniami. Mo mamy, tak się... mamy kilka, kilka takich, nie, bo tutaj to jest taki pozytywny, ale mamy hmm. kilka takich naprawdę... Nie wiem, czy pozytywny. W wymiarze narodowym raczej jesteśmy specjalistami od bycia zdradzanymi. No właśnie. Jeżeli chodzi o historię. No ale mamy dziewiątym czterdziestym piątym. Właśnie, ma pan jakiegoś ulubionego, z, ulubioną zdrajczynię albo zdrajcę? Takiego, taką najbardziej można spektakularną... Lubić. To, to, to, można lubić zdrajców, Znaczy lubić, no. <śmiech> Można lubić tych, którzy produkowali zdrajców dla dobra ojczyzny. To znaczy, którzy werbowali agentów po stronie wroga, nakłaniając ich do zdrady swojego własnego kraju. I takiego zdrajca robi się w ten sposób, że trzeba umiejętnie bazować na jego innych negatywnych cechach. Cechach takich jak chciwość albo fanatyzm, jeżeli chodzi o ideologię. Mm, albo resentyment, urazę, bo to są mm -hmm. trzy takie główne no. sposoby do, do zwerbowania kogoś i nakłonienia go do zdradzenia własnej ojczyzny. A Fak czy Niemiec. czasem zdrajce, A, Albo Rosji sowieckiej. Ale właśnie, czy czasem zdrajce, zdrajcą zostaje się z przyzwoitości... Raczej nie, bo to wtedy nie jest zdrada wewnętrzna i raczej też nie jest zdrada swojej ojczyzny, bo jakby w dobie krajów narodowych raczej tą zdradę agenturalną również postrzega się po linii narodów i jeśli ktoś jest takim zdrajcą, podwójnym czy potrójnym agentem i na końcu wychodzi mu, że jednak to wszystko jest na przykład dla ojczyzny swojej, to jakby on jest raczej w zgodzie ze sobą i tutaj o pewnej nieprzyzwoitości nie można mówić, no bo mówimy o wywiadzie, który traktuje życie jak planszę pewną, prawda? Oczywiście dochodzimy do pewnych przyzwoitości bądź nieprzyzwoitości, ale to dopiero na płaszczyźnie właśnie tych wartości narodowych i przynależności narodowych. To zaraz porozmawiamy o konkretach. Na przykład Rosjanie i Sowieci likwidowali e, swoich zdrajców no i robią to zresztą do tej pory. Jeszcze dojdziemy do, w ramach tej, nagrody. do, do, dojdziemy do, do konsekwencji i do kary za chwilę, ale e, e, pytanie e, ptasiarskie, czy e, zdarzają się... E, no właśnie, czy można taką paralelę zrobić w ogóle? Czy zdarzają się zdrajczynie wśród ptaków albo zdrajcy? Nie w ogóle zadajmy pytanie, rodzina, czy, czy znaczy... zdradzają one, czy oni ptaków, czy o, obie. Równomiernie. Hmm. Przede wszystkim warto. Przy uświadomić sobie taką najważniejszą chyba rzecz, że nie możemy operować takimi pojęciami czysto ludzkimi, mm -hmm. jeżeli mówimy o świecie zwierząt. Oczywiście my sobie przypisujemy takie umiejętności czy możliwości antropomorfizacji, natomiast ten świat zwierząt rządzi się jednak swoimi prawami. My o nim wiemy dużo więcej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy absolutnie nie przypisywano zwierzętom żadnych uczuć wyższych niż, niższych żadnych. Zwierzęta to był zbiór komórek, natomiast w tej chwili o tych uczuciach czy tych relacjach między gatunkami czy między poszczególnymi osobnikami w gatunkach wiemy więcej. I takie zdrady oczywiście jak najbardziej się zdarzają, przy czym one najczęściej mają na celu korzyści, bardzo konkretne korzyści a nie takie po prostu, tak jak w przypadku ludzi, jakieś korzyści materialne. materialne czy to dokładnie. są ewolucyjne? To znaczy szuka lepszego partnera? Dokładnie prawda? tak. Czyli poszerzenie puli genowej, znalezienie lepszego ojca bądź lepszej matki dla swoich y, przyszłych dzieci czy obecnych dzieci. Y, znalezienie lepszego terytorium, lepszego pokarmu y, i tym się kierują potencjalni zdrajcy czy zdrajczynie. Natomiast nie są to takie korzyści, nie wiem, jakaś chciwość czy jakaś po prostu zaszkodzenia. Właśnie to jest istotne. Tam nie nie ma chęci zaszkodzenia komukolwiek, tylko jest po prostu takie przystosowanie ewolucyjne. A w Polsce występują jakieś takie szczególnie zdradzieckie gatunki, czy jednak to się we wszystkich tak samo odbywa? Gdzie w polskie ptaki? Nie. U nas w Polsce ptaki się nie zdradzają. Ptaki się, ptaki się zdradzają... Ptaki się zdradzają... Mogą z zagranicznymi, mogą zagranicznymi się turystami wylecą. się zdradzać właśnie. Tak, w Egipcie na przykład. Nie, oczywiście to jest tak, że, że ptaki zdradzają się mniej więcej tak samo na całym świecie. Około 25% gatunków to są gatunki ściśle monogamiczne. Reszta jest monogamiczna różnie, to bywa w przypadku albo świ świadomie nie monogamiczna, więc tych mm, pomysłów na zachowania wśród ptasi wśród, wśród ptaków, wśród pań ptaków i panów ptaków jest mnóstwo są różnego rodzaju konfiguracje, trójkąty, czworokąty, pięciokąty też. O, <laughs> więc tak, jest to bardzo skomplikowane, nie ma jednego wzorca, a nawet te gatunki, które, mm, o których zwykli, zwykle myślimy. Może są monogamiczne, są, nie wiem, symbolami wierności małżeńskiej. No ja właśnie przeżyłem ostatnie wielkie rozczarowanie, kiedy dowiedziałem się, że bociany wcale nie są takie monogamiczne, jak się wydawało. To będzie, symbol do... miłości, wierności i okazuje się, że tam skoki w bok też się starzają. No i co ty na to? No, rosną mi skrzydła podczas tej audycji, wiadomo, tylko 25% bo... to, o, właśnie, to jest... No właśnie, to jest też dobre pytanie, czy jak już się ta zdrada dokona, to... Jest tak, że wiedzą, że nie swoje dzieci wychowują ptaki? Czy to jest nie do sprawdzenia? My to wiemy z badań genetycznych, natomiast raczej jest to nie do sprawdzenia. Zdarza się nawet, że na przykład samice poszczególne dan danego gatunku podrzucają sąsiadkom na przykład swoje jajo, bo mają za dużo albo stwierdzają, że tamta lepiej wychowa. Więc nawet takie zdrady się zdarzają. A skąd A naukowcy wiedzą, że ptaki zdradzą? tylko zdrad samcom, nie? Bo ja czytałam gdzieś, że nawet zdarzają się słuchajcie, samce wśród samce, które adoptują, oczywiście to też jest czasownik nie, nie ludzki. ludzki, tak, potrafią adoptować jajo nie swoje. Mieliśmy tak? mówić o zdradzających, nie no, ale adoptujących. Wiesz, no... Że są takie, tak, że wybaczają. Tak? Zdarza się to, aczkolwiek zdarza się też, że zdrajca może zostać y, pozbawiony życia przez zdradzaną na przykład pr samicę. Takie o, historie też się zdarza. A skąd naukowcy wiedzą, jak to się bada, te, taką zdradę? Y, są badania genetyczne, czyli ba pobiera się materiał genetyczny od samca i samicy i materiał genetyczny z jaj czy też z piskląt, y, i sprawdza się, czy się to wszystko zgadza. Jakąś ogólna pula jest, tak, a potem tak. się porównuje, co Podobnie jak w agencji detektywistycznej pewnie, pani Małgorzato. O teraz... Tak, u nas. Co prawda my badań takich nie wykonujemy, aczkolwiek tak. zlecenia dotyczące na przykład pobrania materiału DNA, to dosyć często się zdarzają. Zgłasza się do nas na przykład mężczyzna i chce sprawdzić, czy dziecko partnerki, z którą kiedyś był, jest jego dzieckiem, czy też nie. Mm. A ja jeszcze chciałbym wrócić do Pani udziału w tym programie telewizyjnym. Czy Pani miała jakieś wyrzuty sumienia? Czy traktowała to jako grę i po prostu tyle? Jak szłam do tego programu, to y szłam tak zupełnie na chłodno i brałam to totalnie jako grę. Natomiast tam jesteśmy w zamknięciu, jesteśmy odcięci od wszystkich takich życiowych funkcji. Tam nie mamy telefonów, nie mamy dostępu do telewizji i tak naprawdę po kilkanaście godzin na dobę jedyne, czym my tam żyjemy, to jest ta gra. I już po którymś dniu, jak zaczęliśmy z tymi innymi uczestnikami się bardziej zaprzyjaźniać, to naprawdę było ciężko, co też kilkakrotnie kilkukrotnie było widać w programie telewizyjnym, bo pojawiły się łzy. I o ile na początku podchodziłam do tego zupełnie chłodno, o tyle im dalej szliśmy w tą grę, tym było mi trudniej. Tam się też pojawiały na przykład takie słowa, jeżeli jesteś zdrajcą, to nigdy na cię nie chcę więcej znać po programie, bo program programem, ale nie powinnaś tu kłamać. Tak naprawdę wszyscy szli do programu i wiedzieli, jaka jest formuła i wiedzieli, że jest to program o zdradzie, o kłamstwie, o manipulacji. I pomimo tego, nastawienie w, wraz z upływem kolejnych dni do tej gry, u niektórych się naprawdę dosyć mocno zmieniało. Mhm. Czyli bycie Tymu, zdrajcą nie, nie jest To proste. Marczulewska, ale e, o konsekwencjach zdrady za chwilę. Ja w historii, po piosence. Tak. Też zdradzieckiej zresztą. Radio Jedynka. Agata Pasen, Słowoń, Słuchają Państwo motywów, których bohaterami są dzisiaj zdrajczyni i zdrajce. Tutaj w przerwie kilka szokujących informacji o zdradzieckich bocianach czarnych uzyskaliśmy. Tak, rozmawiamy z fantastycznymi gośćmi Małgorzatą Marczulewską, właścicielką agencji detektywistycznej i super, super zdrajczenią, bo wygrała program The Traitors, Zdrajce. Monika Kominowska-Ptasiarka, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Marek Łuszczyna, dziennikarz, pisarz. A specjalista od zdrady narodowej chyba. E, może wróćmy do tych powodów, o których w pierwszej części Marek Łuszczyna e, mówił. E, głównych powodów, dla których e, zdrajcy robili to, co robili. Zdradzali. zdradzali. Jednym z nich była oczywiście chciwość, ale jednak e, ideologia jest bardzo wysoko. Jest ty, najsilniejsza jest. Najsilniejsza. Najlepiej zakamuflowali. I tu komunistyczna już, ideologia. I również komuniści w, w Stanach Zjednoczonych, w strukturach rządowych USA, to byli najtrudniej wykrywalni szpiedzy i oni byli najlepsi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, bo taki szpieg zwerbowany za pieniądze, taki zdrajca czy zdrajczyni, której się po prostu płaci, to nie jest pewne źródło informacji, bo ona na przykład może zostać kupiona przez kontrwywiad, który da, da więcej. Jest to osoba, która nie jest tak pewna, jak tak, ktoś, wierna. tak wierna i tak oddana, jak ktoś, kto jest fanatycznym fanatycznie wierzy w, w, w to, co robi. I, mhm. i, I ten powód jest znacznie silniejszy również niż szantaż, który w ogóle jest najgorszym metodą werbunku. I chyba silniejszy niż ego, który również, który również jest takim sposobem, żeby pozyskać zdrajcę. Mówi mu się, oni, ci twoi ziomkowie, to oni w ciebie nie wierzą. Ty jesteś dużo więcej wart. Mhm. A które zdrajczynie najbardziej no, Pana zadziwiły podczas Pana pracy. Najbardziej Lub... zawidziwiła mnie Blanka Kaczorowska. To była to Polska nie okres II wojny, wojny światowej. To była młoda, bardzo błyskotliwa agentka ZWZK, której udało się mm, uwieść niemieckiego oficera i pozyskać fantastyczne plany, a potem została odwrócona przez gestapo i wydała ponad 40... Polaków od 1941 do 2003 roku. W tym mówi się, że brała udział w wydaniu samego Grota Roweckiego. A potem po wojnie, bo udało jej się uniknąć śmierci przez wzgląd na fatalnie działający kontrwywiad AK, związała się z Urzędem Bezpieczeństwa. A później, kiedy czasy stalinowskie minęły, już nie można było mówić, że AK i gestapo to właściwie jest jedno i to samo, więc trudno uwinić została wysłana do Francji jako agentka jedynki MSW, czyli wywiadu zagranicznego. I tam działała. Jak działała, nie wiadomo, bo z tego ostatniego okresu nie zachowały się dokumenty, zostały zniszczone. Wiadomo o tym, że ona poniosła straszną karę, dlatego że przez ostatnie 30 lat swojego życia była w połowie sparaliżowana, nękana chorobami psychicznymi. Trudno się dziwić, mówiąc szczerze. Okazało się, że to było jednak ponad jej psychikę, co, co postanowiła w życiu swoim wyczyniać. Mm -hmm. A skąd się wzięło to odwrócenie? No bo rozumiem, że elastyczność jest w scenie na macie gimnastycznej, ale czy to, czy to zostało w niej bo umocnione jakoś? Czy, to, to czy, czy ona nagle odwrócenie... zmieniła poglądy? bo ona się związała ze swoim mężem Jerzym Kaksztajnem, który został, on został złapany i odwrócony przez gestapo, czy też zmuszony do tego, żeby zacząć kolaborować z gestapo i ona to mogła zrobić pod jego wpływem. Ona miała wtedy 21 mm -hmm. lat, 22 mm -hmm. i e, nie chcę powiedzieć z miłości, no ale być może znalazła się w sytuacji, w której została do tego zmuszona, ale nawet gdyby była zmuszona do tego, to tam jest pewna tajemnica. Otóż ona wydaje tych polskich chłopców i dziewczęta za kaw w sposób precyzyjny, perfekcyjny, konsekwentny i, i, i zaangażowany bardzo. Znaczy, jakby nie ma tam żadnej próby w ogóle skontaktowania się. Jak to jest, z, że nie spotkała tym, że ma... jej kara? Tutaj, no, spotkała ją, spotkała kara. ją tylko, że nie, nie, nie sformalizowana, według, tak według, według autorów spiskowych teorii dziejów, ona była powoli eliminowana w zemście przez kogoś tam hranicą, otruwana. otruwana tak? po, ale to oczywiście jest nieprawda, nie bo bo też organizacje koskie głównie zabiegały o to, żeby ona nie mogła trafić do polskiego domu opieki. Ona we Francji e, ostatnie, te, jak powiedziałem, 30-40 lat swojego życia spędziła i, i, i rzeczywiście była błyskawicznie wyrzucana. Nawet kiedy stan Aha. jej zdrowia był już bardzo zły, to tylko Francuzi ją, tam przytułki, w końcu hospicja. Więc to, to, to była kara potworna i rozłożona w czasie. Zmarła dopiero w 2002 roku, w wieku lat 80. Mhm. Czyli całkiem niedawno. Skoro jesteśmy przy tropieniu zdrajców, czy intuicja bywa czasem lepsza niż drobiazgowe śledztwo? No jest kluczowa. To znaczy najlepszym agentem, najlepszym kontrwywiadu, bo teraz mówimy o, o pracy kontrwywiadu. Mój dziadek pracował w kontrwywiadzie wojskowym, był pułkownikiem kontrwywiadu wojskowego. Nie wiem, czy wypada się tym chwalić. Natomiast e, to, bu, to jest kluczowe, dlatego, że Um, oczywiście, że ci, którzy analizują fakty, dochodzą do pewnych wniosków, natomiast um, często bywa już za późno. No, ale możemy zapytać, wtedy... ma mamy tutaj fachowca z nami, pani ma Małgorzato, czy pani często kieruje się intuicją? Oczywiście, że tak. To jest y, nierozłączna część cech, które dobry detektyw musi posiadać. Y, my kierując się w swojej pracy musimy ustalić plan działania i bardzo często nie kierujemy się tylko takim wywiadem przeprowadzonym z klientem, ale też intuicją. A czy jest tak, że zdrajcy zostawiają zawsze jakiś taki charakterystyczny ślad? Y, ślad nie zawsze, ale są takie trzy bardzo charakterystyczne symptomy z zdrady. No, na to które ja by, proszę ja zawsze... wolno mówić zwracam właśnie uwagę i zawsze o nie wypytuję klientów. No jeżeli pojawia się zdrada, no to pierwszym takim czynnikiem, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to telefon. Bo bardzo często jest tak, że telefon leży na stole i każdy ma do niego dostęp, a nagle ten telefon zaczyna być chowany, pojawia się PIN, hasła na telefonie. Taka osoba udaje się nawet do toalety czy do łazienki z telefonem, chowa go w kieszeni. To jest taka pierwsza oznaka zdrady. Kolejnym symptom. Jest to, że um, taka osoba zaczyna o siebie dbać. No bo jak um, poznajemy kogoś nowego, to chcemy się jemu przypodoba przypodobać. Wypisuje Mam... się z siłowni. Na przykład zapisuję się na siłownię, albo na przykład mam klientki takie, które mówią, pani Gosiu, na 100% jest zdrada, bo mój mąż do tej pory nigdy w życiu nie kupił sobie nawet bluzki, a teraz chodzi i sobie bieliznę sam kupuje. Więc y, zmiana stylu ubierania, hmm. y, zmiana na przykład właśnie dbania o siebie, nowe kosmetyki, nowe perfumy, y, siłownia to też jest oznaka zdrady. No i znikanie w porach, w których się do tej pory nie znikało, czyli na przykład szybsze wychodzenie do pracy, późniejsze wracanie... Wyjazdy mhm. służbowe, które wcześniej się nie pojawiały, no kiedyś do tej zdrady musi dojść, więc to są takie trzy najczęstsze oznaki, okay. o które A ja je... zawsze wypytuję klientów. A jakby Pani oceniła procentowo, ile tych podejrzliwych yy, osób yy, de facto potem... od no, znajduje yy, potwierdzenie. Czy raczej to... jesteśmy na wyrost? Po prostu no, paranoję mamy i zwracamy się do pani Małgorzaty, a potem okazuje się, że to nie miało sensu, bo mhm. ta osoba jest uczciwa. Tak? I to było ja prowadzę, ja prowadzę agencję wiele lat. I na palcach dwóch rąk wyliczyłabym sprawy, gdzie zdrady się nie, po, nie po, potwierdziły. To jest też tak, że jak ktoś przychodzi już do agencji, no to już jakieś pierwsze podejrzenia już tej nie zdrady bez ma. Tak, i one są najczęściej mm, niestety, smutne. ale w rzeczywistości potwierdzane. Zresztą z roku na rok tych zdrad przebywa. No szczecin, z którego ja akurat pochodzę i w którym mieszkam, no to góruje, bo tutaj mamy ponad 50% rozwodów i większość tych rozwodów jest spowodowana jednak zdradami, także tych zdrad z roku na rok y, przybywa. Kiedyś było tak, że ludzie dbali mocno o związki i jak się coś psuło, to próbowali to naprawić. A teraz raczej poszliśmy w tą drugą nie, stronę, nie że jak się coś... Jak na nawet nie chodzi już, że do zdrady doszło, coś zaczyna się psuć w związku, to po prostu szukamy alternatywy. Nie staramy się naprawić mm. tego związku z tą osobą, tylko szukamy sobie tylko nowej osoby, która nas zrozumie, pocieszy, wysłucha yy, i z którą po prostu nie będzie tych problemów. Ciekawe, czy wśród ptaków rośnie ilość zdrad, czy utrzymuje się na tym samym poziomie od zawsze. Nie prowadziliśmy takich badań, A, zwłaszcza, że te badania nad dedykować. zdradą ptasią i potwierdzeniem tej tych zdrajców i zdrajczyń, czy obecności zdrajców zdrajczyń w ptasim życiu są całkiem niedawne. Myślę, że mają około 30 lat, wtedy kiedy rozwinęły się badania genetyczne. Wtedy możemy z całą pewnością powiedzieć, że na przykład, nie wiem co, piąte jajo jest owocem zdrady natomiast y, m, myślę, że to jest jakaś taka stała, która y, od wielu, wielu tysięcy mm. lat się nie zmienia. Pamiętajmy, że ptaki są znacznie starszymi organizmami od nas, y, dłużej są na tym świecie, więc y, te czynniki ewolucyjne, no, już są jakieś takie bardzo okrzepłe u nich, więc myślę, że to się nie zmienia. Aczkolwiek tak sobie teraz szyb, na szybko y, myślę, y, zmiany klimatu mogą mieć na to wpływ, ponieważ zmniejsza się liczba dostępnych terytoriów na przykład, czy zmniejsza się liczba odpowiedniego pokarmu. A i konkurencja więc... Większa? Być może zmieni zmienia się właśnie, mm. zmieniają się proporcje konkurencji, czy też być może jesteśmy świadkami teraz e, takich zmian e, całych e, cykli zach zachowań, czy cykli rozrodczych ptaków, więc być może na przykład te zdrady e, będą się pojawiały częściej, bo się na przykład będą bardziej opłacać, a może właśnie się będą pojawiały rzadziej na przykład. To a... jest, myślę, wszystko do przebadania. A czy, to może naiwne pytanie, ale czy ptaki wiedzą, że są zdradzane, czy one jakoś to wykrywają? Wiedzą? Awantury robią tak, później, pot karczemne? Potrafią to zauważyć, to znaczy oczywiście poza takimi klasycznymi przypadkami, że pan nakryje panią albo pani nakryje pana, że, że do innej samiczki chodzi, bo takie sytuacje też się zdarzają, no to są takie, są na przykład takie sytuacje, kiedy samiec znika, podobnie jak u ludzi, czyli nagle zaczyna znikać Znale na dłużej. Na siłownię zaczyna, chodzić. zaczyna chodzić na siłownię. A okazuje się, że tuż obok na równie atrakcyjnym terytorium ma samicę, która, która także na przykład będzie za chwilę a składać to nie jest tak, jak myślisz. To skomplikowane. Na Facebooku skomplikowane. zmieniam status. Proszę Państwa, więcej szukujących informacji o zdrajcach po piosence.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 You keep lying when you ought to be in. And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do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 dark Program pierwszy Polskiego Radia. 21.38, Agata Passant. Rafał Sławon i motywy poświęcone dzisiaj strojczyniom i zdrajcom. I tu mamy takie pytanie, Agata właściwie ma takie pytanie z grubej rury, czy można zdradzić swoje stado? Zwierzęta raczej wspierają się w życiu i przeżyciu, nawet wspierają się międzygatunkowo. Widziałam sytuację, kiedy ptaki różnych gatunków wspólnie odpędzają drapieżnika, albo na przykład ptaki plus jakieś większe zwierzęta też działają razem po to, żeby zdobyć pokarm. Natomiast zdarzają się takie drobne zdradki, bym powiedziała, na przykład w w kolonii gawronów często zdarzają się takie, takie podbieranie materiału gniazdowego, czyli odwracanie uwagi sąsiadów, a w tym czasie wybieranie co ciekawszych patyczków, co, co lepszych. Więc to nie są jakieś takie zdrady, które wpłyną na całą kolonię jakoś negatywnie, czy doprowadzą do zaginięcia. taki nieprzyjemny posmak tak, zostawiam. Tak, taki nieprzyjemny. Tak, no. a pa, i mówiła pani o tych monogomicznych ptakach, ale czy są jakieś gatunki takie szczególnie zdradzieckie? są takie gatunki, które, dla których jedynym spotkaniem jest y, przepraszam za określenie, kopulacja i w zasadzie samiec rozpływa się w powietrzu uwodzić kolejną samicę i takim gatunkiem jest chociażby wodniczka, czyli mm. jeden, z, czy najrzadszy ptak śpiewający m, Europy, jest to europejski endemit. W naszym kraju takie wodniczki też żyją y, między innymi nad Biebrzą albo na Lubelszczyźnie i tam w zasadzie to spotkanie y, kończy się, zaczyna się i kończy, czy ta znajomość zaczyna się i kończy. Ale to nie zdrada właściwie. Właściwie nie, to jest taki no po prostu przekazanie puli swoich genów i... Uczciwa Taki prawda, lifestyle. transakcja. Ten typ tak ma. To mówiła Monika Kaminowska, ptasiarka, a jeszcze z nami w rozmowie Małgorzata Marczulewska i Marek e, Łuszczyna. Mówiłam o tym stadzie, no bo rozmawialiśmy tak o zdrada w przy okazji par. I y zdrada może być też w klanie. Zdrada może być jakiejś ro rodziny, prawda? W klanie że za... w tym serialu, tak? Znaczy, nie, mówisz co chodzi, że był klan i wszyscy tylko w ramach tego klanu na przykład się żenili albo nie, robili a interesy, jest... a tu zdrada. Nie? Bo mnie to zastanawia, czy pana zdaniem dzisiaj łatwiej jest wykryć zdrajcę, czy w średniowieczu na przykład było łatwiej wykryć zdrajcę? To jest pytanie, jakby zaczynamy od miejsca, w którym skończyliśmy przez sekundą. No, to właśnie. jest kwestia intuicji, dlatego że... On ona cały czas decyduje, teraz są dużo lepsze narzędzia, żeby wykrywać, wydaje się, kontrwywiadowcze, elektroniczne tak? i szpiegowskie, i kontrszpiegowskie. Natomiast zaczynają się też liczyć dlatego inne, inne rzeczy, inne kwestie. Jest zarazem łatwiej, jak i trudniej. Bo z kolei również przecież ta cała elektronika służy do tego, żeby ukrywać zdradę. Nie tylko odmaskować. Więc myślę, że jest tak samo trudno i, yy, Bo obie i, strony i, mają większy arsenał instrumentów. Obie strony ma... mają większe, tak jest, i, i, i do maskowania się, i do, i, do, yy, i do wykrywania szpiegów już. Być może to też implikuje powrót na przykład do starych metod, jak martwe skrzynki pod kamieniami, które są... Yy, można to z drona jakoś... Ale jest to na pewno trudniejsze do wykrycia, bo nie zostawia śladu elektronicznego. A pana zdaniem zdrajca idealny istnieje? Znaczy to chyba jest nie do zweryfikowania, bo jeżeli istnieje, to nigdy się o nim nie dowiemy. Raczej nie, dlatego że... Yy, yy. Obie strony przeniknięte są zdra, zdrajcami na wysokich szczeblach. Każda strona politycznego starcia jest, ma w swoich szeregach jakiegoś zdrajcę. Ale też jak nie ma chwilowo, to, chyba, to się robi, robi przechyłki. No bo są i... też, z, można zdradzić swoją korporację. Ja pozdrawiam oczywiście naszego prezesa i tutaj wiernie jest za mikrofonu, ale miejsce pracy. Naturalnie, że tak w wywiadzie gospodarczym <laughs> że często służą ci sami ludzie, którzy no wcześniej albo... W tym samym czasie, tam, te interesy są zbieżne ze sobą państwa, i, i, i być może, chociaż no, to też trzeba odróżnić kwestię tego płatnej służby w wywiadzie gospodarczym od, od szpiegowania gospodarczego na rzecz jakiegoś kraju. A myśli pan, że w czasie I wojny światowej nasz kontrwywiad działał lepiej? Czy... Pierwszej? Tak. No na... czy w czasie, czy, czy robimy postępy, czy jest coraz, n... jak pan to... O... To znaczy naszego kontrwywiadu, czy chodzi o kontrwywiad Legionów, tak? Tak. Bo no na pewno działo bardzo dobrze i był um, z, związkiem, który um, już wtedy um, dwa lata później miał doprowadzić do przełomu w Bitwie Warszawskiej, kiedy to właśnie um, na, nasz wywiad i kontrwywiad złamały szyfry sowieckie mm. i, i udało się armię oskrzydlić Tuchaczewskiego i, i go odepchnąć i uratować Polskę i Europę wtedy przed Bolszewią na jakiś czas. Natomiast y, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy on mhm. działał lepiej, czy gorzej. Miał też spektakularną klęskę polski wywiad w tej chwili. Ja nie, nie chcę też w to głęboko wchodzić. Mam wrażenie, że takim problemem polskiego wywiadu bardzo często była kwestia lojalności. To się na przykład pojawia w sytuacji, kiedy państwo było nie do końca suwerenne. To się na przykład pojawia w, w okresie PRL-u, czy, mm -hmm. czy nasi spektakularni szpiedzy tak, by, byli patriotami. O, że... tak. Tak. Co, I na ile to było, na ile na przykład zdradą był, z, z rajcą, czy bohater, z, z rajca, czy bohater, prawda? To i to zarówno w kwestii pułkownika Kuklińskiego Klińskiego. funkcjonuje, jak i Zacharskiego, który miał zupełnie inną rolę, mm -hmm. to znaczy Pozyskiwał cenne informacje przeciwko Amerykanom i przekazywał je Warszawie, która przekazywała je Moskwie, więc de facto osłabiał blok natowski, uchodził za bohatera i też to jest dokładnie to samo pytanie, tylko o odwróconych wektorach, co, co, do, co, co, co w kwestii kuklińskiej. Dobrze, to ja mam teraz pytanie, które wysyłam w stronę Szczecina. Czy zdradzający, czy zdrajcy są kreatywni z pani doświadczenia, czy po prostu tutaj <śm> jednak jest. No bardzo Standard kreatywni, nie tylko w tym, jak doprowadzają do tej zdrady, czy jak się przed tą zdradą ukrywają, ale ja też potem widzę nawet w toku postępowania sądowego, jakich używają argumentów, na przykład, że jednak do tej zdrady nie doszło. Także bardzo... Zacierają ślady, tak? zacierają ślady, nawet mam takich asów czasami, którzy twierdzą, widząc e, sprawozdanie detektywistyczne, że oni zostali tutaj do tego zdjęcia doklejeni. Ja. Także e, naprawdę kreatywność zdarza się e, tutaj bardzo szeroka. Natomiast ja jeszcze tylko nawiążę do poprzedniej wypowiedzi odnośnie tropienia zdrajców, bo ja chciałam tak zaznaczyć, że e, obserwacje detektywistyczne e, troszeczkę inaczej wyglądają w rzeczywistości niż tak, jak pokazuje je telewizja, bo u nas na przykład sprzętu i elektroniki całej e, używać w większości nie można. Ludzie często dzwoniące do agencji myślą, że zadzwonią, my założymy GPS-a pod w całym domu kamery albo wejdziemy do pokoju hotelowego, w którym przebywa mąż, przebrani za pokojówkę i założymy monitoring, więc tak nasza praca zupełnie nie wygląda. My głównie opieramy się na obserwacji detektywistycznej i tutaj też właśnie nawiążę do intuicji. To jest praca bardzo intuicyjna i bardzo często sukces sprawy zależy od tego, czy mamy tą intuicję i jak szybko potrafimy podejmować decyzję, bo często jedna sekunda stanowi o tym, czy my tą sprawę zrealizujemy w tym dniu, czy te czynności będzie trzeba przesunąć na przykład na kolejny termin. I poczekać na kolejną okazję. A skoro jesteśmy w mieście, bo jak rozumiem pani działa głównie w mieście, czy ptaki miejskie zdradzają częściej niż te żyjące w naturze? Oj, szczerze mówiąc... Do pani Moniki okay. tutaj. Myślę, że to zależy od gatunku oczywiście. To też pewnie zależy od okazji i od zagęszczenia. To jest na pewno pewne, że na pewno pewne, że im większe zagęszczenie danego gatunku w danym miejscu, tym te zdrady łatwiej ukryć i zdarzają się znacznie częściej. Czyli jeżeli mamy na przykład dużą kolonię, nie wiem, bogatek czy modraszek, naszych polskich sikor, to jeżeli będzie tam ich sporo, to one będą się częściej między sobą zdradzać i to jest udowodnione naukowo. Najrzadziej zdradzają te gatunki, które gdzieś tam są bardziej odizolowane, na przykład takie krukowate, takie jak kruki, które żyją w, pojedyn w pojedynczych. Czy te najinteligentniejsze najrzadziej zdradzają? Tak, te najinteligentniejsze tworzą chyba takie najmocniejsze więzi między sobą, Myślę o ptakach krukowatych, myślę o żurawiach, myślę o gęsiach, o łabędziach. I one chyba rzeczywiście są najwierniejsze partnerom. Mało tego, śmierć partnera potrafią przypłacić taką wręcz ludzką żałobą. No żołą, tak, depresją. Tak, depresją, tak. Często się już nie wiążą z kolejnym partnerem. Czasami zdarza się śmierć takiego ptaka kilka tygodni po śmierci partnera. I o nich, myślę, możemy powiedzieć, że ta zdrada jest też takim trudnym, znaczy takim, byłaby takim obciążeniem po prostu y, dla psychiki tego ptaka, ale no nie, niestety nie mamy jeszcze badań, y, nie zapraszamy ptaków na kozetkę u psychologa, więc trudno powiedzieć, jak to się odbija właśnie na ich relacjach. Ale te ptaki te, o tych najbardziej rozwiniętych więziach społecznych zdradzają najrzadziej. Ciekawe, jak to się na ludzi przekłada, bo że, chyba zgęszczenie z zdrajcom, a... No, są okazje, tak? Okazja czynić zdrajcę czasami, ale na koniec takie pytanie wojskowe mam, bo czasy takie wojskowe, ostatnio zmożenie, czy dezercja jest zdradą? Patrzę tutaj na pana... No Arty. i co teraz? No i teraz szachmat. Myślę, że tak, ale chcę powiedzieć tak i od razu widzę jednocześnie na to oddziały zaporowe NKWD. Więc wydaje mi się, że ja nie potrafię tego moralnie jednoznacznie mm -hmm. ocenić i orzec czy to Albo jest... Albo tych chłopaków strada, czy nie, w Rosji czy w Ukrainie. Na przykład. Osiem, ja Myślę, że nie, każd drugą nie każda dezercja... na później często są bohaterami dla jednych, a zdrajcami dla innych. To ja myślę, tak że nie każda dezercja jest zdradą i nie każde poświęcenie jest bohaterstwem. Mm -hmm. Może w ten sposób odpowiem. Proszę Państwa, o Zdrajcach jeszcze i Zdrajczyniach długo moglibyśmy tutaj rozmawiać. Widzę, że się raczej rozwijamy niż zwijamy, ale niestety musimy kończyć. No to jest taki temat właściwie, którego lepiej, żeby nie było, prawda? Zdrajcy czy Zdrajczyni. Ale takie pesymistyczne informacje. Ale, ale ma... z drugiej, ale strony, z drugiej jest strony jest bardzo biznes widowiskowo. Jest dla, dla właścicieli agencji bardzo... detektywistycznej. Myśmy od tej strony, że to pozytywnie. Bardzo może. Państwu dziękujemy. Przypomnijmy, że dziś naszymi gośćmi byli... Małgorzata Marczolewska, Monika Kaminowska i Marek Łuszczyna. A to mówiła Agata pa a to mówi Rafał Sławoń i zapraszamy Państwa na motywy za tydzień o 21.00 jak zwykle. Jedynka. Polskie radio. Lektury jedynki. Przed nami kolejny fragment powieści Bolesława Prusa Lalka w interpretacji jerzego Kamasa. Wokulski, panna Izabela i całe towarzystwo przebywa w domu prezesowej w Zasławku. Nie zbieracie państwo rydzów? Dziwiła się panna Felicja. Cudowne rydze. Jest ich takie mnóstwo, że nam nie wystarczy koszyków i będziemy chyba musiały sypać je do bryczki. Dać ci belu koszyk? Dziękuję ci. A panu? Nie wiem, czy potrafiłbym odróżnić rydza od muchomora, odpowiedział Wokulski. Silicznie zawołała panna Fela. – Nie spodziewałam się od pana takiej odpowiedzi. – Powiem to babci i poproszę, ażeby żadnemu z panów nie pozwoliła jeść rydzów, a przynajmniej nie te, które ja zbieram. – Kiwnęła głową i odeszła. – Obraził pan Felcie – rzekła panna Izabela. – To nie godzi się. Ona jest panu tak życzliwa. Panna Felcia ma przyjemność w zbieraniu rydzów. Ja wolę słuchać wykładu pani o lesie. Bardzo mi to pochlebia, odpowiedziała lekko rumieniąc się panna Izabela. Ale jestem pewna, że prędko znudzi pana mój wykład. Bo dla mnie nie zawsze las jest piękny. Czasem bywa okropny. Gdybym była tu sama, z pewnością nie widziałabym ulic, kościołów i buduarów. Kiedy jestem sama, las mnie przeraża. Przestaje być dekoracją, a zaczyna być czymś, czego nie rozumiem i czego się boję. Głosy ptaków są jakieś dzikie, czasem podobne do nagłego krzyku boleści, a czasem do śmiechu ze mnie, że weszłam między potwory. Wtedy każde drzewo wydaje mi się istotą żywą, która chce mnie owinąć gałęźmi i udusić. Każde ziele w zdradziecki sposób oplątuje mi nogi, aż mnie już stąd nie wypuścić. A wszystkiemu temu winien kuzynek Kochocki, który tłumaczył mi, że natura nie jest stworzona dla człowieka. Według jego teorii wszystko żyje i wszystko żyje dla siebie. – Ma rację – szepnął Wokulski. – Jak to? – więc i Pan w to wierzy? Więc według Pana ten las nie jest przeznaczony na pożytek ludziom, ale ma jakieś swoje własne interesa? Nie gorsze od naszych? Widziałem ogromne lasy, w których człowiek ukazywał się raz na kilka lat, a jednak rosły bujniej aniżeli nasze. A, niech Pan tak nie mówi. To jest poniżanie wartości ludzkiej, nawet niezgodne z Pismem Świętym. Bóg oddał przecie ludziom ziemię na mieszkanie, a rośliny i zwierzęta na pożytek. Krótko mówiąc, według Pani natura powinna służyć ludziom, a ludzie klasom uprzywilejowanym i utytułowanym, nie Pani. I natura, i ludzie żyją dla siebie, i tylko ci mają prawo władać nimi, którzy posiadają więcej siły i więcej pracują. Siła i praca są jedynymi przywilejami na tym świecie. Niejednokrotnie też tysiącletnie, ale bezwładne drzewa upadają pod ciosami kolonistów-dorobkiewiczów, a mimo to w naturze nie zachodzi żaden przewrót. Siła i praca, pani, nie tytuł i nie urodzenie. Panna Izabela była rozdrażniona. No, tu może mi pan mówić, rzekła, co pan chce. Tu uwierzę we wszystko, bo dokoła widzę tylko pańskich sprzymierzeńców. Czy oni nigdy nie staną się sprzymierzeńcami pani? Nie wiem, może. Tak często teraz słyszę o nich, że kiedyś mogę uwierzyć w ich potęga. Weszli na polankę zamkniętą wzgórzami, na których rosły pochylone sosny. Panna Izabela usiadła na pniu ściętego drzewa, a Wokulski niedaleko niej na ziemi. W tej chwili na brzegu polanki ukazała się pani Wąsowska ze Starskim. – Czy nie chcesz, Belu? – wołała. – Wziąć sobie tego kawalera? – Protestuję – odezwał się Starski. – Panna Izabela jest całkiem zadowolona ze swego towarzysza, a ja z mojej towarzyszki. – Czy tak, Belu? – Tak, tak – zawołał Starski. – Niech będzie tak – powtórzyła panna Izabela, bawiąc się parasolką i patrząc w ziemię. Kolejny odcinek lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo jutro o tej samej porze. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.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 Maciej Sampolski, zapraszam. Na ekspresowej szóstce w obrębie węzła Dobre wciąż trwają drogowe utrudnienia. Po pożarze samochodu osobowego są problemy ze zjazdem w stronę Koszalina oraz ze wjazdem na ekspresówkę w stronę Szczecina. Na szczęście przejazd jest dniami głównymi ekspresowej szóstki, przebywa bez utrudnień. Krajowa 21, trasa Miastko-Słupsk, to okolice Bożanki i 18 km tej trasy. To nowe utrudnienia na drogowej mapie Polski, a w tym miejscu właśnie pojazd osobowy wjechał w Zwierzynę. Wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę i te utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej przez dwie godziny. Do tego ekspresowa 19 i trasa szastarka Bożyce W okolicach Zarajca na Lubelszczyźnie i 60 km metrze tej trasy zapaliła się naczepa pojazdu ciężarowego. Wobec tego trasa w stronę Rzeszowa wciąż jest zablokowana, a policja kieruje ruch na objazd przez wojewódzką 848 Do tego dobre informacje z trasy Inowłódz Studzianna, czyli krajowej 48 Nie ma już śladu po wypadku na 23 kilometrze, gdzie kilka godzin temu pojazd osobowy uderzył w drzewo. Droga była przez dłuższy czas całkowicie zablokowana, a teraz można tamtędy przejechać bez większych kłopotów. I podobnie wygląda to na ekspresowej piątce między Trzeciewcem a Bydgoszczą. Na 45 kilometrze również mieliśmy blokadę w kierunku Gdańska, ale teraz można tędy przejechać bez większych problemów. 22, 513 i 4 jedynki. Przypominamy nasz drogowy numer.